Rozdział dwudziesty Amulon prześladuje Almę i jego lud. Pod karą śmierci nie wolno im wołać do Boga. Pan czyni ich ciężary lekkimi i umożliwia im ucieczkę z niewoli do kraju Zarachemla. I stało się, że Amulon zdobył przychylność króla Lamanitów. Dlatego król Lamanitów zgodził się, aby Amulon i jego bracia zostali wyznaczeni na nauczycieli jego ludu w kraju Szemlon, w kraju Shilom i w kraju Amulon albowiem Lamanici wzięli w posiadanie wszystkie te kraje i król Lamanitów wyznaczył nad nimi królów. A królem Lamanitów był Laman, nazwany tak po swym ojcu. Był on więc nazwany królem Lamanem i panował nad bardzo licznym ludem. I w każdym kraju, który zajmował jego lud, wyznaczył nauczycieli spośród braci Amulona i tak zaczęto nauczać języka Nefiego pośród wszystkich ludów Lamanitów. I byli oni przyjaźnie usposobieni między sobą, jednakże nie znali Boga Ani też bracia Amulona nie nauczali ich niczego o Panu ich Bogu, ani o prawie Mojżesza, ani nie uczyli ich o tym, co powiedział Abinadi Uczyli ich natomiast pisać, aby zapisywali swe dzieje i mogli pisać do siebie I tak Lamanici zaczęli się bogacić, handlować ze sobą i wzrastać w siłę i stawali się sprytnym i mądrym ludem w pojęciu świata nawet bardzo sprytnym ludem, lubującym się we wszelkiego rodzaju niegodziwości i w obrabowywaniu innych poza swymi braćmi. I gdy Amulon zaczął sprawować władzę nad Almą i jego braćmi, zaczął go prześladować i spowodował, że jego dzieci prześladowały ich dzieci. I mścił się na nim, ponieważ znał Almę, gdy Alma był kapłanem króla i wiedział, że był tym, który dał wiarę słowom Abinadiego i został wypędzony z oblicza króla. I jakkolwiek podlegał królowi Lamanowi, wykorzystywał swą władzę nad nimi, dodając im obowiązków i ustanawiając nad nimi nadzorców. I stało się, że tak bardzo ich gnębił, że zaczęli wołać usilnie do Boga. I Amulon zabronił im wołać i przydzielił im strażników, aby ich pilnowali, i zabijali każdego, kogo znajdą wołającego do Boga. I Alma i jego lud nie podnosili więcej głosu, wołając do Pana swego Boga, lecz modlili się do Niego w sercu i znał On ich myśli. I stało się, że w tym zgnębieniu doszedł ich głos Pana. Podnieście głowy i bądźcie dobrej myśli, albowiem pamiętam obietnicę, którą mi daliście. I sprzymierzę się z moim ludem i wyzwolę go z niewoli. Uczynię lekkimi ciężary włożone na wasze ramiona, że nie będziecie ich odczuwać, nawet gdy jesteście w niewoli. I uczynię to, abyście mogli odtąd świadczyć o mnie i z całą pewnością wiedzieli, że ja, Pan Bóg, jestem z moim ludem w ich niedoli. I stało się, że ciężary włożone na Almę i jego braci stały się im lekkie, a Pan wzmocnił ich, że mogli znosić swe trudy z łatwością i we wszystkim poddawali się oni woli Pana cierpliwie i z pogodą ducha. I stało się, że tak wielka była ich wiara i cierpliwość, że ponownie doszedł ich głos Pana. Bądźcie dobrej myśli, bowiem jutro wyzwolę was z niewoli. I powiedział on do Almy. Poprowadzisz ten lud, i ja pójdę z tobą i wyzwolę ten lud z niewoli. I stało się, że Alma i jego lud zgromadzili w nocy swe stada, a także część ziarna przez całą noc gromadząc swe stada. I rano pan spowodował, że głęboki sen opanował lamanitów, a wszyscy ich nadzorcy zasnęli mocno. I Alma i jego lud uszli w puszczę I po dniu wędrówki rozbili namioty w dolinie, którą nazwali Alma Bowiem Alma prowadził ich przez puszczę I w dolinie Alma serca dziękowali Bogu za to, że był im miłosierny Czyniąc lekkimi ich ciężary i wyzwalając ich z niewoli Albowiem byli w niewoli i nikt nie mógł ich wyzwolić Z wyjątkiem Pana, ich Boga i dziękowali Bogu wszyscy, mężczyźni, wszystkie kobiety i wszystkie dzieci, które były w stanie mówić. Wszyscy głośno oddawali chwałę swemu Bogu. I Pan powiedział do Almy, pośpiesz się i odejdź z tego kraju, Ty i Twój lud. Bo Lamanici już się przebudzili i ścigają Ciebie. Odejdź więc z tego kraju, a ja... Zatrzymam lamanitów w tej dolinie, że nie będą dalej ścigać tego ludu. I stało się, że opuścili dolinę i podjęli wędrówkę w puszczę. I po dwunastu dniach w puszczy przybyli do kraju Zarachemla i król Mosjasz także ich przyjął z radością.